Teraz zaglądamy na trasę rajdu Przejdziem Wisłę, Przejdziem Wartę. To rajd organizowany przez Dom Kultury Zacisze na Targówku, który na początku tygodnia wyruszył z Warszawy śladami historii naszego hymnu narodowego. W tej chwili uczestnicy rajdu są w Zaosiu, miejscu gdzie mógł urodzić się Adam Mickiewicz. Łączymy się teraz właśnie z nimi i z tego co wiem uczestnicy mają dla nas niespodziankę. I pochodź, jest no moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile się Stoimy dosłownie przed dworkiem za osią, gdzie przypuszczalnie urodził się Adam Mickiewicz. Jest piękna trasa, muszę powiedzieć. Wyjechaliśmy właśnie z Baranowicz. Wczoraj byliśmy w Szkole Polskiej, w Domu Polskim. Musimy się od młodych, małych Polaków uczyć tutaj na obczyźnie, jak pięknie można śpiewać. To ludzki dzień, jedziemy, zwiedzamy patriotycznie. Trzymamy kciuki, bardzo dziękujemy, mówiła pani dyrektor Bożenna Dydek z Domu Kultury Zacisze na Targówku. My będziemy śledzić, co dzieje się na trasie rajdu w naszych wiadomościach. Kolor. Wi